Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co mybocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcast. Sobota, 4 czerwca 2022 roku. Słuchacie właśnie 397 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami późno ząbkująca wampirzyca Bogusia Szewczyk. Witam cię. Witam cię, Szymonie i witam wszystkich słuchających. Bla, bla, bla. Jestem tutaj także ja, Szymon ścieściński, Tym razem jako szukający swojego zing rudy z plecakiem. Myślałam, że się przedstawisz jako hrabia jasiula. W sumie? Też <grym> by <grym> fasodowało. No. Szymula. <grym _> Szymula, <grym> kurczę. Nie, przymulać chyba nie będziemy, bo obchodzimy dzisiaj w Nekro Dzień Dziecka. Dokładnie 6 lat temu Naprawdę dokładnie, bo także 4 czerwca omawiałem tutaj solo Hotel Transylvania. Film animowany od Sony Pictures z 2012 roku. Dziś zaś po tych 6 latach omawiamy sequel tamtego filmu, z 2015 roku, czyli Hotel Transylwania 2. Pierwszy film omówiłem w 84. odcinku nawiedzanego podcastu, drugi omawiamy w 397. Do czwartego dojdziemy jakoś w drugim tysiącu. To jest możliwe, że ty jeszcze ogarniasz te numeracje, to jest po prostu niepojęte. Mam od tego Excela mhm. i mam od tego jeszcze tabelę w doku. Wiesz, te, małe korpo, tak, tak. nawiedzone korpo. Te, te, technologia jednak, technologia jest ważnym elementem drugiej odsłony hotelu Transylwania, bo też jest tam taki wątek. więc. Mhm. Ach. Dokładnie. Nawet wampiry używają smartfonów, a co dopiero szymas. Chociaż z problemami pewnymi. Tak. tak. E... Za ten drugi film także odpowiada Gendy Tartakowski. Trochę się śmieje pod nosem, bo w pierwszym odcinku czytałem jego imię nie jako Gendy, tylko jako Gendy. Ale się okazuje, mm -hmm. że on jednak jest z Rosji, dlatego Gendy e, Tartakowski. E, a za scenariusz odpowiadają e, Robert Smigel i Adam Sandler ponownie. E, korzystają oczywiście z pomysłu na postacie autorstwa Toda Durhama. Właśnie Sandler e, był bardzo mocno związany z tą pierwszą częścią. Ja nie odtwarzałem sobie tego pierwszego podcastu, ale zakładam, że. Ja o przesłuchałem. Tym mówiłem, że cała, znaczy nie cała, no ale rodzina Sandlera brała tam udział, tak. On dabingował główną postać Drakuli, jego żona dabingowała żonę Drakuli, jego córka dabingowała młodą córkę Drakuli. I właśnie to był dla Sandlera taki ważny projekt na wielu poziomach, i teraz bardzo się zaangażował właśnie w tworzenie Sequel I okazało się, że też z dobrym dla niego skutkiem, bo Hotel Transylvania 2 to jest najbardziej dochodowy film w karierze Adama Sandlera, zarobił na świecie prawie 475 milionów dolarów przy budżecie rzędu 80 milionów, więc no to był spory sukces. Ale to w ogóle głównym powodem powstania sequela jest to, że pierwszy, y, pierwsza odsłona hotelu Transylwania też zarobiła jakąś ogromną sumę, 350 milionów dolarów, co, czego się praktycznie nikt nie spodziewał. Nie? Takie, takie sumy to zarabiały filmy Pixara i w ogóle wszystkie te rzeczy ze Stani Disneya, a tu proszę bardzo Stony przychodzi ubrane całe na czarno z kłami i takim właśnie transylwańskim akcentem. Y, to był w ogóle bardzo ryzykowny projekt, te, ten pierwszy hotel Transylwania, bo ja odnoszę wrażenie, że wszystkie projekty związane właśnie z potworami i z takimi historiami skierowanymi do dzieci bezpośrednio, to jest zawsze taka, taki bardzo cienki lód się stąpa po takim właśnie niepewnym podłożu, ale ten pierwszy hotel Transylwania był naprawdę takim powiewem świeżości z jednej strony, a jednocześnie takim szalenie Fajnym, czułym filmem, bo ja w ogóle bardzo lubię te pierwsze dwa filmy z tej serii, uważam, że ona się wyłożyła dopiero gdzieś tam na tym etapie trzeciej, wakacyjnej odsłony hotelu Transylvania i rozumiem co się widzą, podobało w tej, w tej opowieści, bo ci bohaterowie są w ogóle tacy tacy... Szalenie ludzcy, i tacy trochę w fajny sposób przerysowani, i ta kreska. Znaczy, szalenie ludzcy, ale jednocześnie i nieludzcy, bo te potwory są jednak fantastycznymi istotami, tak? I mamy odwrócony mm -hmm. ten tradycyjny schemat, czyli właśnie. Tutaj ten drugi film nie jest do końca spójny z jedynką, w tym aspekcie, że w jedynce trochę jak gdyby potwory bały się ludzi, nie? Że mm -hmm. mamy. Wejście w świat potworów, które są negatywnie nastawione do ludzi, bo się ich obawiają, bo kojarzą właśnie ludzi no, z tymi mordercami ogień, potworów, krzykta, tak? tak? Co było no, genialnym pomysłem, tak? Bo nagle się okazuje, że dzieci sympatyzują z potworami, a boją się jakichś tam właśnie złych ludzi. I jednocześnie to, to są oczywiście. Bardzo ludzkie potwory, ale jednocześnie mają trochę tych cech, właśnie tak mocno fantastycznych, horrorów. w sensie, no, niewidzialny człowiek jest niewidzialny, mamy jak bloba, który jest blobem po prostu, jest wielką galaretą, tak? <śmiech> mamy normalnie wilkołaki, mumie, etc. Czyli te postacie kultowe, właśnie, chociażby potwory Uniwersala, ale nie tylko, i, i to było genialne, nie? Że mhm. wykorzystano postacie gdzieś tam tragiczne w swoich tam arkach i postacie no, przerażające, straszne i postawiono je po drugiej stronie barykady, a dodatkowo też charakter design, nie? To jak te postacie mhm. są narysowane, w ogóle wymyślone, wykoncypowane, a potem dopiero animowane. Świetne są te projekty, tak. ja jeszcze tak wtrącę się i odniosę trochę do kilku jeszcze innych propozycji animowanych dla młodszych odbiorców, bo Hotel Transylwania kojarzy mi się też z takim idealnym filmem familijnym. To jest, ta pierwsza odsłona w szczególności, to jest takie kino dla każdego, bo potem i wcześniej właściwie mieliśmy też kilka takich prób właśnie ogrywania tych, tych potworów. Był Uniwersytet Potworny, Potwory i Spółka. Potem pojawił się przecież, pojawiła się przecież animowana wersja Małego Wampirka komiksu, który też tutaj w nawiedzonym podcaście omawialiśmy. Była też zupełnie zmarnowana pod kątem potencjału rodzina Adamsów, która mhm. w najbliższym czasie dostanie chyba kolejną odsłonę, co dla mnie jest w ogóle posunięciem kuriozalnym zupełnie. To, to, te filmy wszystkie, które wymieniłam, może za wyjątkiem Uniwersytetu Potwornego, to są też często takie produkcje właściwie nie wiadomo dla kogo, nie? Tak dorośli może się będą bawić z jakichś tam właśnie slapstikowych elementów, dzieci może się trochę pośmieją z jakichś tam żartów na zasadzie, że o tu się ktoś przewrócił, a tam kogoś uderzyła gałąź, ale to też... To, to, to, to nie ma tego uroku, co właśnie pierwszy hotel Transylwania, no bo pod kątem takiego właśnie rodzinnego wypadu do kina, no to to jest no, świetna propozycja w moim odczuciu. Mm -hmm. I ta druga część też, do pewnego stopnia, chociaż ja już teraz mogę zaspo zaspoilować trochę e, te, ten, ten, ten podcast, bo będę jednak nieco krytykowała tutaj. <grym> <grym> No. Zobaczymy. E, Zobaczymy. Tak, e, zgadzam się. E, I dlatego też e, bardzo mnie zaskoczyła ta dwójka, bo jedynka no, to jest ta historia, mhm. odwrócony schemat tego, kto jest obcy, a kto jest swój. Tak? Czyli tutaj to ci jacyś tam źli ludzie są tym obcym, groźnym, etc. A potwory są naś, nasze. I mamy też tę miłość rodzinną, tak? Ojca do córki i miłość dwójki młodych ludzi, czy młodych? no Mavis, czyli córka Nowy. Draculima, 118 lat w jedynce, nie? Tu teraz w dwójce 125 chyba. 155. No ale wiadomo o co chodzi, tak? Jest nastolatką wampirzą. I rzeczywiście to było urocze i to było też zabawne. Oglądałaś w ogóle w oryginale, czy z dubbingiem polskim? Pierwszą część zdarzyło mi się obejrzeć w oryginale, ale najczęściej jednak sięgam po tę wersję dubbingowaną. Trochę żałuję, bo ten dubbing tak jak w jakichś takich właśnie większych tytułach kojarzonych na przykład z Disneyem czy tam z Dreamworks, to, to tam są fajni aktorzy, a tutaj jednak tak te, te, te głosy czasami wydają się takie, takie płaskie i można by jednak jakichś fajniejszych tutaj aktorów za zatrudnić, ale ja już się do tego przyzwyczaiłam, chociaż y, tę drugą część też bardzo y, ostatnio mam na celowniku, żeby obejrzeć tę wersję oryginalnej, żeby usłyszeć głos y, Mela Brooksa, mm -hmm. <głos> którego bardzo lubię i tak jestem ciekawa jak on tutaj y, zadziałał jako ten, ten stary, fajny wampir. <gry> znaczy ja akurat nie miałem jakiegoś dużego problemu z tym Dabiniem, bo on mimo wszystko jest w miarę profesjonalny, tak? Rzeczywiście tam uh -huh. kilku, ale to raczej tych drugo- czy trzecioplanowych postaci, można by się może ciutkę tak. przyczepić, ale to, no, to były mimo wszystko drugo- i trzecioplanowe postacie, więc absolutnie mnie to nie wybijało ani nic, bo tutaj w rolach głównych mamy Tomasza Borkowskiego ponownie jako Draculę, Agnieszkę Mrozińską jako Mavis i Pawła Ciołkosza jako Jonathana. To jest to nasze główne trio, które przez cały film się odzywa. Ja oglądałem teraz dwójkę tylko z dubbingiem, tak sobie wypożyczyłem i, i nie mam żadnych zastrzeżeń większych do niego tak naprawdę, jak na właśnie taką produkcję nie no nie główny film Disneya na dany rok, to mm -hmm. byłem raczej pozytywnie zaskoczony tak naprawdę jakością tych nagrań i też tego, że ten dźwięk był naprawdę głośny i wyraźny, że nie było takich tak, to z tym też często jest problem. Tak, udźwiękowienie w, te, w przypadku dubbingowanych filmów, a filmów polskich w szczególności, to doskonale wiemy, jak to w praktyce no przy wygląda. Przy tych tutaj, mniej no... znanych, tak, czy przy tych mniejszych studiach, no to rzeczywiście bywa różnie. A tutaj na szczęście wszystko było w porządku. No ale dobra, przejdźmy trochę do treści tej dwójki, a potem zastanowimy się nad jej wartością lub też yy, tej brakiem. Otóż... ja jeszcze, jeszcze jedną rzecz tak? tylko powiem bo spokojnie, ja, spokojnie. jak robię... <głos> Jak robiłam research do, do tego podcastu, jak się przygotowywałam, to nie wiem, czy też trafiłeś na taki, na taki news, że Hotel Transylwania 2 przez ten początkowy moment przed premierą to był zakaz recenzji. było embargo na, na recenzję. Nie, szalenie mi się to wydało dziwne, bo ja w ogóle zawsze się dziwię, jak są e, ograniczenia w publikowaniu recenzji, bo wychodzę z takiego założenia, że widzowie mają swój rozum i jeśli recenzja będzie pozytywna no to się pójdzie, żeby zobaczyć czy film jest faktycznie taki dobry jak chwalą a jeśli recenzja będzie niedobra, no to też się pójdzie zobaczyć, że o co tam tym recenzantom chodzi, nie? więc Dlaczego, tak gdzieś... czyli wiesz, ja po Mogbiusie, który właśnie też miał zakaz publikowania recenzji stwierdzam, <sum> okay. że właśnie ludzie nie mają rozumu, bo chodzą na ten film a teraz ten film ma jeszcze mieć drugą premierę kinową przez memy i głupie kampanie w sieci ma mieć drugi obieg kinowy, co jest w ogóle kosmosem dla mnie, bo ten film jest masakrycznie zły, więc... No dobrze, to, to właśnie zbiłeś mój argument. W porządku. Morbius po prostu zbija wszystko. Tak, ale to powiem ci, że nie, na to nie trafiłem, albo mi to gdzieś umknęło i dziwi mnie to, bo... No w sumie nie widzę dlatego uzasadnienia. Nie? No bo to nie jest Prawda? jakaś katastrofa też czy coś takiego. Nawet jeżeli, e, tak jak mówisz, masz zastrzeżenia, no to wątpię, żebyś stwierdziła, że po prostu odradzasz absolutnie wszystkim, że zmarnowano franczyzę, czy coś takiego. Nie, nie, nie. No dobrze. dobra. Nie, aż, tak, aż tak źle nie jest. Mhm. E, no to e, to jest. Kontynuacja jedyneczki mija dokładnie 7 lat od wydarzeń z pierwszego filmu. Mavis i Jonathan biorą ślub w międzyczasie, jakiś czas później na świat przychodzi Denis, ich synek, dziecko człowieka i wampirzycy i to wokół niego kręci się akcja drugiego filmu. Jako, że Denis nie wykazuje żadnych cech potwora, Mavis, jego matka, rozważa przeprowadzkę do Kalifornii w rodzinne strony Jonathana, by Denis mógł dorastać wśród ludzi, wśród podobnych sobie a nie właśnie wśród wilkołaków, blobów i tego typu istot. Jonathan, czyli ojciec Deniska, nie jest z tym zachwycony, bo po prostu dobrze mu w hotelu Transylwania i najchętniej spędziłby tam prawdopodobnie resztę życia. I z tego też powodu godzi się na współpracę z Drakulą, czyli dziadkiem Denisa, a Dracula właśnie chce pozbyć się na jakiś czas młodych i Odtworzyć niejako swoją własną ścieżkę dojrzewania do wampiryzmu, czyli zrobić wszystko, by obudzić w swoim wnuku pierwotne instynkty, by obudzić w nim bestie, co ma się objawić tym, że Denisowi wyrosną kły. E, bo aktualnie tych kiełków nie ma. E, Denisa w ogóle Dracula nazywa Denisowiczkiem, bo uznaje, że Denis to zbyt mało potworne imię, pasujące do wampira, więc cały czas mówi o Denes Denisowiczku. Co jest zabawne w ogóle. Jak w pierwszej chwili pomyślałem sobie, co za głupia nazwa, tak? ale po prostu po filmie stwierdziłem, jezu, genialne to było polskie. Tu się okazuje, że Drakula chce nie tylko, nie tylko w Denisie właśnie rozbudzić te upiorne, potworne instynkty, bo w drugiej części hotelu Transylwania powracają dobrze znani bohaterowie i co mnie szalenie cieszy, to nawet właśnie te postaci z drugiego planu dostają tutaj ważne role do odegrania i szalenie podobają mi się te wszystkie sceny właśnie, kiedy oni tacy rozleniwieni gdzieś tam właśnie i tutaj, to Człowiek, nie, nie, to nie, nie, potwór Frankensteina. Tak? Nie, nie, y, gdzieś tam właśnie tacy już tutaj o, no, już z ludźmi jesteśmy, więc nie musimy straszyć tutaj. A jadą na ten obóz tam i, i próbują tę swoją potworność gdzieś tam odkryć na nowo, y, co też się odbywa właśnie na zasadzie przezabawnych scenek, przezabawnych sytuacji. To jest chyba w moim odczuciu właśnie najlepszy fragment filmu, ta cała podróż, którą oni odbywają i tam się dzieją, e, dzieją rzeczy i na przykład Frank sobie robi zdjęcia, selfiki, bo próbuje przestraszyć dziewczyny biegnące w, w parku, a okazuje się, że one są fankami, więc dawaj, selfie. Tu mumia próbuje burzę piaskową e, wzniecić, a bolą ją plecy i niestety też nic, nic się, z tego, nie, nic się nic z tego nie wychodzi, więc to są wszystko naprawdę bardzo, bardzo zabawne sytuacje, bo okazuje się, że potwory też mogą złakować. Podnieć, nie? I to... Znaczy nie, w ogóle tutaj... Obcowanie z ludźmi jednak łagodzi obyczaje, bycie, takie bycie razem, nie? Tak. To, co trochę mi się zaczęło gryźć, to gdy po seansie sobie uświadomiłem, że właśnie w jedynce mieliśmy te odwrócone archetyp potwora i człowieka, tak? mhm. I tutaj właśnie o tym trochę zapominamy i Dracula tak jakby sugeruje, że te potwory to nadal są potwory, tak? Że tam wilkołak nadal może zjeść człowieka czy zwierzę bez problemu, no ale to ma o tyle sens, że rzeczywiście to bardziej Dracula sobie tego życzy w danym momencie, że tak jak gdyby chciałby przywrócić na moment te lata świetlności potworów, by właśnie wzbudzić te, te, te podobne instynkty w swoim wnuku, no bo też wie, że dzięki temu Denis zostanie w zamku, więc jego córka zostanie w zamku, cała rodzina będzie po prostu pod jego okiem, cały czas na miejscu no i o to absolutnie nie wychodzi ale jeszcze zanim się na tym skupimy powiem ci, że ja byłem totalnie zaskoczony całą konstrukcją tego filmu i po seansie widzę, że to ma sens to się w miarę się Przyjemnie przez to płynie, ale ten film się zaczyna właśnie e, ślubem Mavis i Jonathana. Tak zostajemy wrzuceni po prostu e, mm -hmm. w tę ceremonię. E, ona jest przezabawna, tam jest masa też takich e, komicznych scenek, e, bo to jest ślub i potworów, tak? Właśnie w hotelu tym. E, więc e, mamy. Tam są jeszcze te zdjęcia ślubne, na przykład, na których nie widać padł. W ogóle było, nie widać vampirów nazwisk. Tak, ta... bo jest wampiro, właśnie, nie? więc to, to też super. Jak ktoś y, lubi moty wygrozy właśnie w takich rzeczach, w, ta w takich filmach, w takich produkcjach, to tutaj będzie mógł sobie tych nawiązań wyszukiwać po prostu morze. Morze. I a propos morza, no to, nie wiem, mamy jakiegoś olbrzyma, który się wzruszy na przykład, nie? No i jego łza po prostu mm -hmm. e, tam, zmoczy tam. całą teściową przykładowo, tak? Mamy dziewczynkę z kwiatami, którą napadną dzieci wilkołaka i po prostu ją obsiądą, podrapią, wszystkie kwiaty zniszczą i tak dalej. No ogólnie jest gruba wiksa i właśnie te potwory tam sieją małe spustoszenie i to jest przezabawne, ale tak człowiek się zastanawia, Boże, co się dzieje. Potem jest rok później mm -hmm. i, i e, mamy właśnie e, ciążę na godziny dziecka, potem pierwsze lata gdzieś tego dziecka i akcja po prostu... Ale ta ciąża jest w ogóle też wprowadzona w taki sposób przekomiczny, nie? bo oni tam wbijają do draka, że tu, a może byśmy sobie polatali trochę, mm -hmm. tato, bo tak dawno nie lataliśmy i Mavis jest w ogóle super płaska, mm -hmm. nie? a potem jest takie ujęcie, że sobie gdzieś tam szybują jako nietoperze w tych, w tych Chmurkach i ona taka zmęczona, nie? że ostatnio, tak, ostatnio jest mi tak coraz trudniej, się bardzo szybko męczę, jej ta skrzydełko opuszcza i nagle taki wielki brzuch ciążony, to tak co, co, co się dzieje. I to, I to jest uroczy, i to jest przezabawne, i akcja po prostu tak goni do przodu. I to jest praktycznie mhm. ten pierwszy akt. Czyli te. Tak. Wydarzenia, które prowadzą właśnie do naszej głównej tutaj intrygi. Drugim aktem jest wycieczka Mavis i Jonathana do Kalifornii i jednocześnie wycieczka Drakuli i jego ekipy potworów wraz z Denisowiczkiem w teren po prostu. I docelowo też na obóz, na którym Drakula kiedyś uczył się właśnie nie wiem, no, sztuki wampiryzmu i dorastał do bycia prawdziwym wampirem. Dojrzewał. I trzeci akt to już jest spotkanie z okazji urodzin Denisa w zamku, na które przybywa dziadek. A dziadkiem Draculi jest Vlad który jest takim no, bardziej tradycyjnym wampirem, e, dodatkowo posiadającym niejako armię takich właśnie złych, e, pierwotnych. E, Gargulców? E, Nawet trudno stwierdzić, co znaczy, no, te to też są wampiry, ale takie dzikie. tak, Nie, nie arystokratyczne, tylko takie no, potwory, potwory. Mhm. No i ja już tutaj będę musiała oczywiście zacząć wytaczać te moje, te moje zarzuty, bo nie wiem czy też miałeś, bo powiedziałeś, że przez te historie się płynie. Ja yy, uważam, że po pierwsze ten film jest troszeczkę za długi jednak, bo to yy, ta, ta standardowa taka, ten standardowy timing to jest tak około tam 70 minut jeśli chodzi o te, o te animacje, a tutaj mamy półtorej godziny prawie i już... Yy, już zaczynałam odczuwać ten upływający czas bo ten film ma też nieco nierówne tempo o ile ten początek właśnie jak obserwujemy to rodzinne życie Jonathana i Mavis to to jeszcze wydawało mi się właśnie takie, te, te, takie ciekawe i zabawne potem te wszystkie sytuacje w hotelu jak ten hotel się zmienia z powodu tego, że pojawili się ludzcy goście i tak dalej ale zdarzają się też właśnie takie, takie momenty, dłużyzm po prostu, nie? takie momenty, kiedy fabuła niby przyszedł przodu, naprzód idziemy, ale pojawiają się takie wtrącenia na zasadzie właśnie jakichś takich slapstickowych, yy, komediowych sytuacji, które są też często wprowadzane właściwie nie wiem po co. Znaczy cały ten środkowy a... akt na tym polega, nie, bo kolejne potwory tak. mają pokazywać, jak są straszne, a nie są straszne, a w tym czasie mhm. Mavis poznaje świat ludzi e, i są takie scenki, e, jak e, nie wiem wchodzi do całodobowego marketu mhm. i się ekscytuje tam, tysiącem smaków, napojów czy chipsów, albo jak nie wiem, wsiada na BMX-a i zaczyna szaleć no bo ten film jakby składa się właśnie z takich trzech historii nie? tak, tak odczuwam pewnego rodzaju rozdzielenie wszystkich tych, wszystkich tych opowieści i mam też pewien, pewien zgrzyt jeśli chodzi właśnie o ten ostatni akt, bo tak zastanawiałam się też trochę nad tym co by było gdyby Dziadka wprowadzić od samego początku, jakby ta historia była wtedy wprowadzona. Albo z drugiej strony, co by było gdybyśmy w ogóle nie wrzucili postaci Dziadka do, do tej opowieści. Jakbyśmy ją sobie zostawili na kolejny film na przykład. Bo w, w przypadku tego scenariusza mam takie wrażenie, że oni nie wykorzystują uwagi, bo my lubimy tych bohaterów, chcemy się dowiedzieć co się dzieje z nimi dalej. Ale oni tak jakby trochę nie mieli pomysłu, albo mieli ich nieco za dużo, przez co wkrada się taki szalenie widoczny chaos. Ja mam właśnie problem z takim chaotycznym podejściem do tego wszystkiego. Chciałabym, żeby to było bardziej jednak takie no, soczyste i takie skupione może, e, bardziej tylko na tych właśnie głównych wątkach. Mm -hmm. Rozumiem to, chociaż nie do końca podzielam, to znaczy ten chaos nie przeszkadza mi w tym środkowym mm -hmm. akcie, bo to przecinanie akcji rozgrywającej się w Kalifornii i tam gdzieś w tej głuszy leśnej w Transylwanii, dla mnie to było w miarę jednak płynne. nie, W sensie, że po prostu mamy próbę pokazania potworności, która spełza na niczym i mamy właśnie jakąś tam fascynację Mavis, gdzie tam zaskakuje Jonathana w tym świecie ludzi i tak sobie skaczemy tak jedna zabawna stenka druga, trzecia czwarta, piąta, szósta i one mnie rzeczywiście bawiły, więc po prostu mi to nie przeszkadzało, ale rzeczywiście odczułem zmianę tempa mocno w końcówce, która stara się spoić wszystkie wątki tak, nagle właśnie wszyscy bohaterowie no właśnie. już są w jednym miejscu i do tego dochodzą jeszcze nowi bohaterowie, czyli Vlad i te bardziej krwiożercze wampiry. I wtedy... Ale Vlad jest, jest szalenie niewykorzystaną postacią, bo ja nie, nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie, że to jest właściwie bohater, który został wprowadzony tylko na ostatnie 15 minut, żeby doprowadzić do jakiejś takiej dramatycznej sytuacji. To jest tak bardzo zmarnowany potencjał w tej postaci. To oczywiście Oczywiście on potem w kolejnych odsłonach dostanie też jakąś tam swoją opowieść, też rolę będzie odgrywał, ale tutaj mam takie wrażenie właśnie wrzucenia go trochę na siłę, nie? takiego do, jak masz wypchaną walizkę rzeczami i jeszcze musi ci się coś zmieścić i tak do, dopychasz to w nogą, to ten, ten Vlad jest właśnie takim elementem trochę dopchanym jakby na... No, na, na ostatek, nie żeby ta walizka jednak się zamknęła, nie? ale jeszcze coś tam, coś tam upchnąć, coś tam dopakować, tym bardziej, że to jest ciekawa postać. Jego relacje z drakiem są, są fantastyczne i gdyby wprowadzić go trochę wcześniej i gdyby to napięcie rozkładać trochę inaczej przez cały film, to z tego mogłoby też wyjść, mogłaby też wyjść masa jakichś komicznych sytuacji, nie? bo ta ich przekomarzanki i właśnie takie rodzinne dokuczanie sobie, że a ty jesteś takim zasmarkańcem, też tam się przecież późno się mazał i w ogóle. Nie? To, to, to było też zabawne, nie bo Dracula to taki, taka przecież on wszystko wie, nie w tym filmie też wyrasta na takiego bohatera, który no tu ja, ja wszystko wiem, jestem jest tym potworem alfa, jakby... tak? tak? Tak, potwór alfa, to jest doskonałe określenie, a tutaj przychodzi ktoś po prostu kto zawsze robi wielkie wejście i lubi skupiać na sobie uwagę, nie więc na zasadzie takich dwóch, no tutaj, o ziomali gości w centrum uwagi, te, te właśnie ich rozmowy mogłyby doprowadzić do czegoś no, co, komicznego i, i, i szkoda, że jednak nie postawili twórcy bardziej na to, żeby Wlada wyeksponować i dać mu trochę więcej jednak tego czasu. Tym bardziej, że ta... No bo tak jak no. Cię rozumiem, tak nie zgodzę się, że w tym filmie tak powinno być. Ja bym po prostu chętnie zobaczył na przykład jakiś krótki metraż, nie? Z Vladem i Drakulą. Ale w tym filmie moim zdaniem to była świadoma decyzja jednak, bo zauważ, że cały ark ojca Drakuli to jest trochę powtórzenie tego, co było w pierwszym filmie, tak? Czyli... Mhm. w sensie mamy wampira, który nie akceptuje ludzi, więc gdybyśmy robili to trochę wolniej nie po prostu jako tam wiesz, wielka eskalacja wszystkiego na koniec, finale e, i fajakwerki e, to ja myślę, że to by mogło być zbyt wtórne względem pierwszego filmu, nie no bo dużo wątków by się tu powtórzyło, czyli znowu, że on ma takie i takie nastawienie i gdzieś tam stopniowo się zmienia to jego nastawienie, a tak to po prostu w lat się pojawia zostaje skonfrontowany e, po prostu staje przez faktem dokonanym i e, dzięki temu cały ten pierwszy film, jak gdyby ta jego fabuła zostaje tutaj skondensowana właśnie tam w dwóch, trzech scenach. I moim mhm. zdaniem e, pod tym względem ta decyzja jest całkowicie zrozumiała, ale jednocześnie całkowicie się zgadzam, że chętnie bym zobaczył w ogóle interakcji w z różnymi postaciami więcej, no bo tutaj potencjał jest. Tylko no, niekoniecznie w tym filmie było jeszcze na to miejsce. No właśnie. Chociaż tej, tej wtórności też tutaj trochę jest no to, to tutaj nie, to nie, nie, że się będę czepiać znowu, nie? ale tak tak od, odczuwam, odczuwam mam takie wrażenie, że oni po prostu chyba trochę za szybko ten sequel zrobili nie? bo ta, ta kasa i ten sukces, który przyszedł, no to tak chyba sprawił że chciało się więcej trochę nie? tego wszystkiego chociaż i tak jeśli już rozmawiamy o tej fabularnej treści i tych, tych wszystkich wartościach dodanych, które w tym filmie są, to, to to mimo wszystko jest poprowadzone dobrze, bo ta wtórność, którą można brać za wadę, jest jednocześnie też atutem, bo jednak cały czas prześlizgujemy się po tym, w jaki sposób opowiedzieć o współczesnym świecie przy użyciu fantastycznych postaci, takich nierealnych. Mm -hmm. Bo tutaj, w tym filmie, chociaż to jest, to, tak jak już podkreślamy, film animowany, film dla dzieci, kino family, gdzieś tam, jest bardzo dużo y, dorosłych problemów i to też y, przedstawione w takiej formie, no, bardzo wiarygodnej takiej przekonującej, mm -hmm. bo jak Przekonującej, ale no... z happy endem, nie? Bo dla dorosłego mm -hmm. to jednak no my wiemy, że w życiu nie masz takich happy endów jak tutaj absolutnie, <laughs> że raczej e, pozdrawiam Wojtka Gunie, to idzie w tym drugim <laughs> kierunku. E, ale właśnie ja myślałem, że t, trochę tego będziesz się czepiać, bo ja przez cały sens się zastanawiałem, czy to na pewno jest film dla dzieci, czy też dla nastolatków, e, a nie dla dorosłych, bo jako dorosła się bawiłem doskonale, ale sam fakt, mm -hmm. nie, że zaczyna Zamy ślubem, ciążą narodzinami dziecka, problemami wychowawczymi, tym, że gdzieś tam rodzice nie mają dla siebie czasu, no bo właśnie mają dziecko, to są jednak takie tematy, no, które my dorośli, gdzieś tam rozumiemy yy, i wyczytujemy yy, nawet między wersami yy, różne takie. Yy, no, narzekania na przykład na tego życie, obecne gdzieś tam w gagach, ale dla dziecka tak nie byłem pewny, czy to będzie wszystko jasne, ale na szczęście ta cała perspektywa Denisa, tak? dziecka, które wobec którego są różne wymagania. Jedni by woleli, żeby było takie, inni by woleli, żeby było inne. Ono się trochę wyróżnia na tle kolegów i koleżanek, ale ostatecznie gdzieś tam jest sobą po prostu i ten film nam mówi, tak, jest to takie przesłanie, że bądź sobą, nieważne kim jesteś, tak, jak ktoś cię nie akceptuje, no to trochę jest jego problem, a ty po prostu nie musisz się zmieniać na siłę i, I to mi się podobało. I to, że ten Zing powraca, czyli ta taka miłość w tym świecie przedstawionym w hotelu Transylwanii i że właśnie mamy miłość między tym ludzkim dzieckiem a szczeniem wilkołaka, to w ogóle było przeurocze I, i w ogóle ich te relacje, boże, jakie to było takie cute i sweet i w ogóle się ta słodycz, chociaż mamy, w sensie to nie, to nie jest różowa scena gdzieś tam z jakimiś, nie wiem, czerwienią, żółcią i tak dalej, ale po prostu to jest no, to, to taka scena z, z cyklu UW, tak? Takie no, Ale to właśnie w tej, w tej relacji, w tej dziecięcej perspektywie też jest bardzo dużo odbijania takich właśnie dorosłych rzeczy, dorosłych zachowań, tego co dorośli mówią, bo tam jest jedna właśnie bardzo fajna rozmowa pomiędzy z Denisowiczkiem mini, kiedy ona zaprasza go na herbatę, tam do jakiejś właśnie swojej leśnej kry, kryjówki, jej z taką poważną miną mówi, że wiesz, no ty korzystaj póki możesz, bo potem jak zacznę pracować, to nie będę ci gotowała obiadów czy coś tam, mm -hmm. nie? Tam taki właśnie szalenie dorosły dorosły dialog, nie? Więc ta wini jest też takim uosobieniem właśnie kobiety z pladem, nie? Ona doskonale wie, że, że Denis to jest ten jej przeznaczony właśnie tutaj ukochany i już ma rozpladowanie wadę całe życie, nie? To, to jest też takie właśnie z jednej strony przekowiczne, z drugiej strony urocze. Ale takie z dziećmi, nie, nie? Że człowiek, dziecko się zakochuje tak. i w ogóle nie myśli o tym, że e, to jest, nie wiem, moja trzecia miłość i jeszcze może być ich dwadzieścia po drodze, tak? E, tylko to jest takie, że już całe życie po prostu razem i kropka, no. No tak na, na dobre i złe, na poważnie. Nie? To mm -hmm. fascynujące. A zresztą Denis też jest chyba właśnie taką, e, takim bohaterem, z którym ci e, widzowie młodsi mogą się utożsamiać, bo on też jest w tych swoich właśnie wszystkich sytuacjach e, i w tym swoim takim nieprzystosowaniu jeszcze do życia, cho, pomimo tego, iż wychowuje się wśród potworów, no to jednak e, w, właśnie ta jego nieporadność jest też taka, taka urocza i taka no ludzka bardzo, nie? Jak on na przykład do Drakuli przychodzi i go tam ciągnie płaszcz, Dziadku, ale czy my jesteśmy źli? Albo to, że, albo to, że jego głównym ukochanym bohaterem w ogóle jest jakiś tam jakaś tam maskotka, nie jakiś pan, Ciastu, pan Ciasio. Ciasio, ciasio. Tak, ciasio tak, tak. Który się tam na scenie pojawia i, i, i jakieś takie pozytywne właśnie sytuacje prezentuje. Nie? I tutaj mamy mieszanie rzeczy. właśnie tych y, takich y, skrajnych archetypów, tak? Czyli, że Mamy postać, która mogłaby być złym potworem, a jednocześnie jest zafascynowana totalnym przeciwieństwem tak, tego złego potwora. I taka budowa, właśnie różnych sytuacji na zasadzie takiego totalnego kontrastu oksymoronu wręcz, no tak. wychodzi tutaj na plus. I to, co też bym chciał bardzo pochwalić, to to, że ten humor on absolutnie nie jest niski. W sumie e, tutaj nie ma takich e, naprawdę niskich, e, głupawych żartów. E, jest jedno jak blobisika, ale to Spoko. No ale to też nie, nie w sensie, wiesz, że nawet y, tego nie podpiąłem pod, to już prędzej bym podpiął pod y, coś takiego Dracula, Dracula, który wykręca sutki niewidzialnemu człowiekowi. Ale to było tak absurdalne i zabawne mimo wszystko. Powtórzę może, Drakula wykręcający sutki niewidzialnemu człowiekowi. I w ogóle niewidzialny człowiek w tym filmie, y, który ma... Y, niewidzialną kobietę, partnerka. która jednak chyba nie istnieje. I, I to jest taki też running joke przez cały ten film. Który... Tak, on się tam z nią żegna, po prostu jakaś taka scena i wszyscy, wszyscy wiedzą, że jej chyba nie ma, on udaje głosy. Tak, i, i jeszcze to jest tak, że cała ekipa potworów roz, rozmawia o tym i, i komentuje na zasadzie chyba powinniśmy zareagować. Nie no, daj mu spokój, daj mu się, tam się nacieszyć. No ale czy wy nie? Wiemy przecież, tak? No każdy wie. No to może mu jednak coś powiem. Nie no, odpuść. Po prostu. Tak wszyscy wiedzą, że koleś jest. wkręca kit, bo to nie chodzi o to, że rzeczy, czy tam ta kobieta istnieje, tylko w sensie, że on mówi, że to, to jest taka sytuacja, że ktoś mówi, że mu się lepiej powodzi, niż naprawdę mu się powodzi, powiedzmy, nie? Czyli coś, co znamy całkowicie wszyscy chyba. Z życia. Z życia, Tak. tak. A jest jeden dowcip, którego ja nie zrozumiałam i który wyda mi się tak trochę y, mocno na krawędzi. Bo nie wiem, czy, nie wiem, czy też, też tak miałeś, jak zobaczyłeś Drakule w przebraniu pielęgniarki. O Jezu, nie, ale jak teraz o tym powiedziałaś, to. No, tak, to mi się tak bardzo właśnie wydało, bo wiesz, jak się ogląda na przykład minionki, mm -hmm. oboje lubimy zresztą, nowy film nadchodzi, więc może uda nam się omówić wejście gru. Jak mamy minionki, no to one są na przykład takimi figurami, które gdzieś tam się przebierają i tam też kobiece ciuszki przywdziewają i tam różne właśnie dziwne sytuacje z tego można zbudować. Natomiast Dracula przebrany za pielęgniarkę jest tak bardzo... Eee, da, nawet nie wiem, jakiego słowa użyć tak bardzo, pewnie. Czy klip tego żywca? Właśnie, tak. Tak. Eee? tak, ale to też było zabawne i to było takie pospiesznie, nie? To tam była scena, która ma kilkanaście sekund, pewnie czy coś. Mhm. E, więc e, też wyknąłem to i po prostu poszudali. Ale ogólnie poziom tego humoru jest e, dosyć wysoki i też jest e, masa żartów właśnie dla fanów grozy. Czyli mm -hmm. żarty z takich typowych cech różnych potworów, też nawiązania po prostu do kinematografii, do aktorów, którzy występowali w horrorach, do nie wiem, no chociażby do Gary'ego Oldmana, czy do Beli Lugosiego. Tak. Mamy też takie smaczki, bo to są takie wizualne, bardziej powiedzmy, chociaż Bela to też jest nazwa postaci, więc w sumie też w w tym aspekcie, ale na przykład Jonathan wychował się w tej Kalifornii w Santa Cruz, czyli w miejscówce z The Lost Boys. I właśnie mm -hmm. tak naprawdę tutaj na każdym kroku pojawiają się tego typu mrugnięcia okiem do odbiorcy trochę bardziej obeznanego z tym horrorem. Różnego... Denis urodził się w piątek 13 tak. na przykład. I dzięki temu no nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś warstwa meta czy coś takiego, no bo już też nie przesadzajmy, ale yy, hmm. dla osoby takiej jak ja yy, ten film się ogląda naprawdę z nieukrywaną przyjemnością i nawet jeżeli część tych nawiązań jest taka ostentacyjna, jak na przykład właśnie Jonathan przebrany po prostu za Gary'ego Oldmana drakule no to to i tak bawi i sprawia, że gdzieś tam się uśmiecham tak do tego. Nie myślę sobie, no trochę tak mogliby subtelnie do tego podejść, tylko mam banana na twarzy i myślę sobie, wow. Głupie, ale śmieszne, tak? I jest tego sporo i te żarty w większości, znaczy w większości, praktycznie wszystkie na mnie działały. Tak, może nie są, to nie jest tak, że ja jakoś będę cytował, zapamiętam je na lata czy coś, ale tak samo mnie bawiło, nie wiem, no ta akcja z niewidzialnym człowiekiem, jak i nie wiem, wielka stopa, czy King Kong, czy co to było w niemieckiej drugiej lidze grający, czy Maybe's na BMX-ie. i to. też polska wersja językowa ma świetnie przetłumaczone no piosenek są fantastyczne, tak, piosenki, to, to teksty, ale wszystkie są dialogi piosenek. też jakieś te, o, boże jak to się mówi neologizmy. E, które tutaj są tworzone e, żarty takie, e, nie wiem, na przykład, Mavis nie ogarnia w ogóle świata ludzi i nie ogarnia, czym są Stany Zjednoczone, tak? Więc e, e, coś tam komentuje do Jonatana i mówi, że dorastałeś w USB. Nie? No, no. To po prostu, e, popłakałem się w tym momencie. Tak? Taki facepan totalny, może Jezu, USB. Ale z drugiej strony, czemu nie, tak? No, jak ktoś by się wychowywał w hotelu potworów w Transylwanii, no to skąd ma wiedzieć, tak, czym są Stany Zjednoczone, jak spędził 118 lat w zamknięciu e, i czy takie teksty typu o, Denisowiczek pozna swojego prawampcia. <grym>, rozumiecie, nope. tak? Pradziadka prawampcia. E, I tego jest tutaj właśnie masa e, i bawi, to autentycznie bawi i część jest bardziej skierowana dla, do, dzieci do dzieciaków, e, część to są takie żarty bardzo też wizualne, sytuacyjne. Część no, to właśnie językowe, ale wszystko się składa w taką no, przezabawną e, komedyjkę dla właśnie trochę starszego odbiorcy, a dla dzieciaków no myślę, że ostatecznie e, ten drugi i trzeci akt też będą zabawne. tak? I tam przez moment się może będą przejmować losami właśnie Denisa e, i potem no, oczywiście otrzymają jakiś tam happy end więc yy, myślę, że też powinny być zadowolone. No ja jeszcze a propos tych żartów, to właśnie z hotelem Transylwania jest tak, że ja mogę te filmy praktycznie oglądać non stop, przynajmniej właśnie tę część pierwszą i drugą. Od czasu do czasu na, na kanale AXN zdarzają się takie zapętlenia na przykład, że przez całe popołudnie są <śmiech> <śmiech> wyświetlane jakieś filmy tak jeden po drugim. I pamiętam, że jakiś czas temu właśnie zdarzyło się, że był hotel Transylwania. Jedynka, dwójka, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka. I tak naprawdę zleciało mi całe całe popołudnie i się śmiałam w głos, bo ten, ten film naprawdę bawi. Tam jest jeszcze, jednym z moich ulubionych żartów jest wykorzystanie upiora w operze. O tak, upiór w operze który, jest genialny. Który, który komentuje, właśnie tam jest taka scenka sytuacyjna, że przyjeżdżają po prostu rodzice Jonathana na kolację i tam właśnie o, Ob, ob, rozmawiają, co by tutaj zrobić, co, jak to będzie, jak się oni przeprowadzą właśnie i tak dalej, i tak dalej. I tam <gryw> upiór w właśnie komentuje różne, e, różne rzeczy tym swoim takim głosem. Oni no jest no, takim trochę churym tak, też tutaj. no Tak, tak, tak. To, to, I to wypada przekomicznie właśnie. Ten dramatyzm i to, i to przeciąganie z głosek jest po prostu no, rewelacyjne. I design ale, znowu, nie tak bo właśnie i design, też w właśnie. tym designie jest super to, że z jednej strony wszystkie postacie od razu rozpoznajemy, te takie klasyczne, tak. ale jednocześnie one są jakoś tam niewynaturzone, to nie są karykatury też do końca, ale mają jakieś takie elementy zabawne i dzięki temu są przystępne dla dziecka, bo na przykład wilkołak tutaj jest tak naprawdę no takim no facetem, no tak? W koszuli po prostu spodniach, tak który ma sierść, tak? W sensie, no tak, jest tym. W... Ale lata za frisbee i zakopuje piłeczkę tenisową. Tak, co e... też jest... Mumia jest takim czyż? grubaskiem, tak, Blob, no to się nie może odezwać. Jest galaretą, w którą wpadają różne rzeczy, i to jest zabawne. <laughs> e, I tak dalej. E, I te atrybuty wizualne też działają absolutnie na plus. Tak, a jeszcze sobie porozmawiajmy trochę o tej technologii, bo y, my, wydaje mi się, że y, to jest jeden z nielicznych filmów animowanych, w których y, tak bardzo położono nacisk na to, jaki problem, y, jakie jakie niebezpieczeństwo niesie z sobą nadmiar tej technologii, bo tu jest też właśnie masa scen, kiedy bohaterowie używają telefonów do przeróżnych właśnie rzeczy i z jednej strony mamy cały ten wątek związany z promowaniem hotelu Transylwania w mediach społecznościowych i właśnie polecaniu i zdobywaniu gwiazdek i tak dalej, i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, to internet staje się też takim niebezpieczeństwem, taką sferą w której nie ukryjemy żadnych rzeczy. Jak e, Drag zabiera Denisowiczka na wieżę, żeby go nauczyć latać i go po prostu z tej wieży zrzuca, no to okazuje się, że jest cała masa właśnie obozowiczów, jakichś tam, którzy wyciągają nagle telefony i zaczynają to filmować i robi się z tego jeden taki właśnie wielki, wiralowy filmik, który prędzej czy później do Mavis dociera, przez co no, dzieją się rzeczy i rodzina zaczyna się kłócić mhm, trochę. Ale powiem Więc... Ci, że ja tego nie odbierałem jako niebezpieczny internet, a bardziej jako... Y bariera nie do pokonania dla starszego pokolenia. Też miałam takie wrażenie. Tak, ten Drak jest taki nieporażny. Dracula tak. nie potrafi nawet odebrać telefonu, bo stuka paznokciem, a nie palcem i dlatego ekran dotykowy nie mhm. odpowiada i gdzieś tam za pierwszym razem to jest śmieszne po prostu, tak? bo jest animacja, <śmiech> ja gdzie on paznokciem stuka. No i e, no. Jeszcze dostaje SMS-a od zombie. Nie? To tak. Też ta treść tego SMS-a jest po prostu... <śmiech> Ale no to jest logiczne, tak, że paznokieć nie działa tak? na ekran dotykowy e, i za pierwszym mhm. razem to jest po prostu zabawne, ale jak to się pojawia drugi raz i trzeci, to zaczęłam mu współczuć zwyczajnie, tak, że on nie rozumie i nikt mu nie wytłumaczy, co robi źle. On po prostu się wkurza, bo właśnie nie wie, dlaczego telefon nie działa. tak? No, a jeszcze a propos tej technologii, to chyba właśnie taką postacią, która najbardziej to wszystko ogarnie jest Jonathan, ale z Jonathanem ja mam pewien problem, bo to jest facet, który w w świecie przedstawionym tego filmu ma około 27-28 lat, mm -hmm. ale sposób, w jaki został wykreowany, ta jego, właśnie taka, e, wiesz, by bycie na luzie i tak w ogóle, on jest tak szalenie niedojrzały, że w paru momentach nawet mnie to zaczynało irytować. Ja mm -hmm. też miałeś problem z Jonathanem, czy. Tak, że on tak naprawdę się nie zmienił od pierwszego filmu za bardzo. Nie, to właśnie, jest cały czas. Bo każdy, tak, każdy bohater przychodzi jakąś drogę. Dracula się uczy y, współżyć, z ludźmi, z ludźmi, współistnieć. I w ogóle akceptuje fakt, że jego córka no, wylatuje z gniazda, że nie jest od niego w pełni zależna. No właśnie, Mavis też uczy się tego, jak być matką. Nawet właśnie stary... I w ogóle jak żyć lat... tak na własny rachunek hmm. trochę, tak, żeby podejmować decyzje w swoim życiu. Tak, tak. A, a Jonathan jest po prostu nadal takim zafiksowanym na punkcie swojego plecaka szalonym chłopcem, który w sumie, no... No taki, taki lekko duch trochę, nie? Tak, tak sobie żyje tu i teraz, ale w sumie nie jest źle, więc, więc czego oczekiwać, nie? Takie taki mi się to Nie wydaje... ma tragedii, no, no wiesz, no, jest to dziecko, no i co zrobić, no? <laughs> ale rzeczywiście to było trochę e, dziwne też. W sensie no, to pasuje do komedii, tak? Taka właśnie trochę niedojrzała postać, którą też można trochę manipulować, która czasami da się gdzieś tam zahukać, bo dzięki temu też mamy różne scenki komediowe, ale rzeczywiście przydałoby się, żeby Jonathan jednak ciutkę dojrzał. Oj tak, przydałoby się. No to jeszcze, bo chyba już wyczerpaliśmy, bo to generalnie film jest dość, dość prosty w tych swoich założeniach. Jakaś twoja ulubiona scena, jakbyś tak miał na szybko powiedzieć Coś takiego, co właśnie najbardziej, jak tak zamkniesz oczy i pomyślisz Hotel Transylwania 2, to, to co ci przychodzi do głowy jako pierwsze? Znaczy, znaczy niby już minęło, nie wiem, z półtora tygodnia od sensu, ale to nie jest jedna scena cały czas to są, to jest taki właśnie zlepek scen, nie wiem, Mavis, która ma wahania nastroju nad rosołem, co też było przekomiczne. Te cytaty właśnie, nie wiem, niech zgadnę, teraz rozdzielą mnie kury, kruki i wrony. I to, to, no ten skok, wiadomo, z tej wieży i ten moment, kiedy do Drakuli dociera, że chyba popełnił straszną głupotę, wyścig, tak potem kto pierwszy dotrze do Transylwanii. To jest sporo takich scen w tym momencie. Tylko, właśnie ja mam wrażenie, że ja jej zapomnę za jakiś czas że bardziej będę pamiętał klimat tego filmu czyli, że znowu jest w miarę uroczo i zabawnie a raczej nie jakieś konkretne elementy. No, design też postaci zapamiętam, nie? no, bo to jest tutaj charakterystyczne, jak wyglądają poszczególne potwory. I raczej w tym kierunku myślę, to się w taki sposób to się zapisze w mojej pamięci, a nie jako jakaś tam jedna scena. Ja, jeżeli miałbym wybrać jakąś taką scenę bardziej wyjątkową, to pewnie też ten upiór w operze, nie? jako rzecz nowa i no też przezabawna i też będąca trochę running joke'em Mm -hmm. No, ja bym wybrała y, Mumie z wolącymi y, plecami. To jest po prostu scena, która zawsze mnie jest mm -hmm. <laughs> zawsze, zawsze mnie śmieszy i potem właśnie puenta całego tego do, do, dowcipu też jest też jest przeurocza, jak tam. Yy, a zresztą sobie zobaczcie, bo, bo, bo chyba mm -hmm. będziemy polecać jednak Hotel Transylwania jako taki właśnie lekki, sympatyczny, niezobowiązujący seans. Yy, ale jednak jak się lubi grozę, to yy, to, to jednak coś tam znajdziecie e, znajdziecie dla siebie i, i takich właśnie poszukiwań e, różnych śmiesznych sytuacji e, jest w tym filmie cała masa, de, za, zachęcamy do tego, żeby właśnie wypatrywać jakichś tam zombiaków, albo żeby mm, jakieś takie elementy wyłuskiwać, bo tego jest naprawdę no, ogrom tutaj to pod kątem właśnie takiego budowania nawiązań to oni osiągnęli no, dość, dość wysoki poziom i jest naprawdę czym się bawić w, tam, w tym filmie. Mm -hmm. Nie wiem, czy na ścieżce to będzie słychać, ale u mnie w ogóle się go spętała jakaś straszna wichura. Brzmi, y, <laughs> też tak wali, że go na słuchawkach słyszę, więc okej. Okay. ognisko i krew się leje. <laughs> tak, Dracula się bawi. <laughs> o, albo okay. znowu ten Bela, bo to Bela tutaj y, też był inicjatorem małej zawieruchy mm -hmm. w filmie. No ja też... Y... Polecam i to nawet nie do oglądania z dzieciakami, z dzieciakami też myślę, że można to obejrzeć, bo w sumie nie ma tutaj za bardzo strasznych scen, a jeżeli są to, znaczy właśnie jest taki moment, gdy coś stara się przestraszyć Denisa, no, i, no ale wtedy też dziecko wie, że to ktoś próbuje wywołać w bohaterze strach, a nie, że scena jest realnie gdzieś tam straszna, potem jest trochę napięcia w finale, no bo wiadomo, trzeba jakoś zwiększyć tę historię ale raczej też po tym, po tym filmie nikomu koszmary śnić się nie będą. Ale dorosłym absolutnie polecam jako właśnie coś takiego przyjemnego na poprawę nastroju, nawet właśnie na, na kiepski zły nastrój, nie tylko na wolny wieczór, ale nawet na kiepski nastrój. Myślę, że to wam może zrobić wieczór. Tak, a zresztą zobaczenie jak Drakula myje kły, to też, to też jest taki. <głos> Hmm. To też jest taki element właśnie, taka wartość i wartość dodana. Dlatego też ja nie chcę, są... nawet jak mówiłem, trochę, nie, trochę mnie zdziwiła ta konstrukcja, ale nie chcę jakoś mocno krytykować tego scenariusza, no bo tu jest masa genialnych patentów, tak, które jednak w sensie nie ma żartów, które męczą. Że tempo się zmienia, tak, czasem czuć jakiś taki zgrzyt w strukturze tego filmu, ale i tak się bawimy, tak, w sensie i tak dalej tak, się tak. śmiejemy i po prostu lecimy do tego końca i tak jak mówisz, można spojrzeć na zegarek może gdzieś tam raz czy dwa ale to też nie na zasadzie, że żeby się jakoś nudzić mocno przez dłuższy nie wiem, przez 10 minut czy coś takiego, przez dłuższy czas mm -hmm. no ja zrobię teraz jeszcze na zakończenie minę smutnego nietoperka i będę cię próbowała namówić na to żebyśmy jednak wrócili do zmierzchu skoro już rozmawiamy o wampirach to, to pamiętasz, nie? Że... Mm. Hmm. Teraz ja mam minę smutnego nietoperka. Pamiętam, pamiętam. Chociaż, chociaż nie wiem, czy chcę pamiętać. Och, Bella. Tak, te wampiry gdzieś tak tutaj krążą. Ja ostatnio w ogóle też mam te, taką fazę, e, chciałam powiedzieć, wampiryczną, ale, ale to by dobrze pasowało, bo e, ostatnio szalenie dużo właśnie oglądam filmów o wampirach. Gdzieś tam ten temat znowu znowu powrócił. I teraz jeszcze właśnie ten hotel Transylwania. A, coś, coś wisi w powietrzu. Ja tak, trochę żałuję, ten... że my się wzięliśmy za książki, a nie za filmy, bo chyba byłoby prościej po prostu. To... Bo jak pomyślę, że tam są jeszcze dwa tomy, a ja przez ten drugi przejść nie mogę. To może zamiast książki to obejrzyjmy film po prostu. Będzie łatwiej. A znaczy, ja ten drugi jest... jakoś spróbuję przemęczyć po prostu, ale <laughs> bo ja, ja naprawdę myślałem, że wiesz, że no... Jakoś się łyknie, tak? No, przez jedynkę, ale nie, dwójka jest gorsza. Jest dużo gorsza. Dla mnie to jest po prostu, wiesz, skok na twarz do pustego basenu no, i, i boli. Ale też są tam wilkołaki, więc w sumie nie wiem na co narzekasz, naprawdę. Ale te wilkołaki nie mają chrupek, tak jak te z hotelu. Dobra. E, okay. Do tematu zmierzchu wrócimy. Znaczy, no na pewno wrócimy prędzej czy później, tak? No, Tylko nie chcę się za bardzo deklarować, bo myślałem, że na, naprawdę niedługo, ale nie za bardzo coś robię w tym kierunku, w tym momencie. E, no ale, ale wrócimy, tak? Dobrze. Uch, okay. już, e... tyle, już tyle dałeś ostatnio zapowiedzi na, na blogu, że na, na, na Facebooku już tyle napisałeś, że się zanosi na podcasty komiksowe i tak dalej, więc już, już jedna rzecz w to, czy w tamtą. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Oczywiście. E, no dobrze, to dziękuję ci serdecznie za ten występ. Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo mi było miło. Ja szalenie lubię. Drakule w takiej odsłonie, więc jeśli byś chciał kiedyś tam za jakiś czas obejrzeć kolejną część, to ja bardzo chętnie, bo, bo tę te, trójkę widziałam tylko raz i tak nie za dobrze niestety ją wspominam, a tych serialowych wersji i tej nowej części w ogóle nie oglądałam, także może, może mnie to jakoś zmobilizuje do pozostania. To może jakoś nie wiem, w pakiecie, tak? Jak będą gorsze, o, o, nie będzie to... co chwalić, to możemy w pakiecie po prostu, żeby... Mhm polecić albo odradzić widzom z konkretnych przyczyn, ale tak, to też za jakiś czas, bo te plany tak. moje rosną teraz, tak jak kartony w moim pokoju i książki i komiksy. Wierzę właściwie z nich, więc hamujemy trochę. Oczywiście. I słuchaczom także dziękujemy. Jeżeli oglądaliście film, to możecie podzielić się wrażeniami. Jeżeli kojarzycie inne, jakieś takie bardziej horrorowe animacje, Film animowany, tak to możecie dać nam znać. A na dzisiaj będziemy się żegnać i tradycyjnie życzymy Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Bla, bla, bla. bla, bla, bla, bla.